Zanim Matylda dojechała do biura, doszła do wniosku, że cokolwiek dolegało Mareczkowi, nie była to choroba lokomocyjna. Podejrzewała, że jej jazda, ewentualnie jej osoba albo trupi zapach unoszący się w samochodzie, nawet dopuszczała możliwość, że ma pod maską coś zdechłego, oby to nie była wiewiórka, wywołały u niego falę mdłości. Nie, zdecydowanie nie wiewiórka. Jaka wiewiórka? zapytał zdezorientowany Mareczek. Matylda właśnie zakończyła rozmowę telefoniczną z automatyczną sekretarką, bo, tak jak przypuszczała, w firmie Dąbka nikt już nie odebrał telefonu. Powiedziałam to na głos? Tak, na nagraniu była mowa o wiewiórce? Imitacja lasu dla oczekujących na połączenie, by uspokoić ich skołatane nerwy? Nie, odnoszę wrażenie, że coś mi zdechło w samochodzie. Chodzi o ten smrodek... Miałem wrażenie, że coś się zepsuło, ale co ma do tego wiewiórka? Lubię wiewiórki. Przyglądał je się w milczeniu. Im więcej czasu z nią spędzał, tym mniej rozumiał tok myślenia nowej pani detektyw. Gdyby coś zdechło ci pod maską, chciałbyś, żeby to była wiewiórka? Postanowiła zadać mu pytanie pomocnicze. Biedak wyglądał na skołowanego. Oczywiście, że nie, wzdrygnął się. Lubię wiewiórki. — No właśnie — uśmiechnęła się do niego szeroko. — Ja też. Wpadnę na chwilę do Saromei, a ty przygotuj dla mnie zdjęcia. — Wiewiórek? — Nie, tego gościa, którego całowała nasza klientka. Mareczek już o nic nie pytał. Sprawa była, jaka była i tak po prawdzie, jak się domyślał, mieli zatrzeć złe wrażenie na klientce, a rozwiązanie sprawy byłoby ewentualnym bonusem. Ten cały dombek pewnie sam wróci do domu Gość zabalował i tyle Może przeholował i leczy się z kaca, A może nałykał się za dużo wiagry I zamiast sprzętu stanęło mu serducho Pomyślał złośliwie Facet ledwo przekroczył czterdziestkę Ale Mareczek ostatnio czytał artykuł o impotencji emocjonalnej Autor dowodził, że nadmiar presji Może wywołać u mężczyzny problemy ze wzwodem I dotyczy to coraz młodszych ludzi Stresująca praca, wymagająca kochanka, marudząca żona. Całkiem sporo jak na jednego faceta. Matylda pomaszerowała do szefowej, a on ukrył się w swoim biurze. Tak naprawdę pokój nie należał do niego. Było to spore pomieszczenie z kilkoma biurkami, sprzętem audiowizualnym, a obok mieścił się składzik z ich szpiegowskimi gadżetami, obok których James Bond, nawet by nie stanął, a legendarny Q padłby ze śmiechu, słysząc określenie szpiegowski w odniesieniu do sprzętu, którego używali. Mareczek uważał to miejsce za swoje królestwo, bo pozostali detektywi czy asystenci wpadali tu i wypadali, a on spędzał w biurze sporo czasu, analizując nagrania lub sprawdzając ślady cyfrowe. I to jest moja robota, pomyślał z przekąsem, a nie sikanie w słoik, gdy podczas obserwacji nie wolno opuścić swojego stanowiska. Nagrany przez Matyldę materiał i zdjęcia, które sam zrobił rzekomemu obiektowi, znajdowały się na jego komputerze w pliku dombek. Po chwili namysłu przesłał wszystko na firmowy adres e-mail Matyldy. Odtworzy sobie, kiedy będzie chciała. Wysłał jej SMS, że to, o co prosiła, ma już na poczcie, a on spada do domu i czeka na info, gdzie i kiedy ma jej asystować. Chętnie dopisałby, że nigdy, ale zaistniała sytuacja nie była jej winą, tylko jego, musiał więc przełknąć tę gorzką pigułkę. Mogę też poszukać innej roboty, pomyślał, i każdego dnia wracać do domu o określonej porze. Matylda zacisnęła zęby. Salomea odmówiła użycia swoich znajomości, by sprawdzić szpitale, kostnice i monitoring. Do propozycji swojej podwładnej odniosła się wręcz z rozbawieniem. Rozumiem, że nie chce pani nadużywać swoich kontaktów do bzdetów, jak pani określiła zniknięcie Mateusza Dąbka. Niemniej nie mam żadnego punktu zaczepienia. Dąbek wyszedł po godzinie osiemnastej, nie mówiąc dokąd. Żona nie ma dostępu do jego konta, bilingów, ani komputera. Matylda usiłowała namówić szefową do pomocy. To pech. Nie możemy przecież włamać się do jego poczty mailowej, ani na konto bankowe, by sprawdzić, gdzie używał karty płatniczej. Nie możemy, przyznała Salomea, przerzucając kolejną stronę umowy, którą parafowała. W jego firmie mogę popytać dopiero jutro, bo dziś już nikt nie pracuje. Nie dodała, że będzie musiała nakłamać, by nie pójść do prawdziwej pracy, jak powiedziałaby jej matka. To zrozumiałe, przyznała Salomea, zerkając mimochodem na zegarek. Do tej pory pewnie sam się odnajdzie, a ja nie będę wiedziała, gdzie był i co robił. Nie zabłysnę niczym przed klientką. Nie zapłaci za znalezienie męża, który sam się odnalazł. Kontynuowała z uporem. Pani Matyldo, proszę się skoncentrować i zastanowić, czy klientce bardziej zależy na znalezieniu męża, czy na znalezieniu dowodów, które ułatwią jej przeprowadzenie rozwodu. Z pewnością to drugie, ale... Więc proszę jechać do domu i nie zawracać mi głowy. Jutro skontaktuje się pani z firmą Dąbka i sprawdzi, czy pojawił się w pracy. Jeśli tak, zadzwoni pani do klientki i powie, że nie udało się pani ustalić, gdzie przebywał mąż. Ale w tej chwili nie spuszcza go pani z oka i z pewnością zdobędzie dowody na jego niewierność. A jeśli nie, to pojedzie pani do jego firmy i wyciągnie z sekretarki, co się da. Założę się, że wie więcej niż żona I z pewnością ma dostęp do wielu informacji Pani w tym głowa by chciała się nimi podzielić Dowie się pani co lubi, gdzie bywa I sprawdzi te miejsca Może ma kolegów, których żona nie zna Ale to jutra pani Matyldo Nie ma żadnego powodu, by przypuszczać Że panu Dąbkowi coś grozi A jeśli nawet to i tak już jest za późno A jego zwłoki rozkładają się w lesie albo innym miejscu Salomea przeczytała ostatni akapit umowy i złożyła pod nią zamaszysty podpis. Mam wrażenie, że moje zadanie to robota głupiego. Ma pani bardzo słuszne wrażenie. Odparła uprzejmie szefowa, nie zaszczycając jej spojrzeniem. O co chodzi? Zapytała Romana, który stał nad nią i patrzył wyczekująco. Sądząc po jego minie, zadał pytanie, na które nie uzyskał odpowiedzi. Pytałem, czy widziałaś mój niebieski podkoszulek do spania? Tak, jest w szafie w sypialni. Sprawdzałem, nie ma. Jest, bo sama go chowałam. Matylda czekała, aż mąż zostawi ją samą, by mogła otworzyć plik przesłany jej przez Mareczka. Mimo, że kolega go zmniejszył, zdaje się, że fachowo nazywa się to skompresowaniem, czy jakoś podobnie, czekała zdecydowanie zbyt długo na ściągnięcie informacji. Patrzyłem, nie ma. Westchnęła i zamknęła oczy. Szybko zwizualizowała wnętrze przepastnej czterodrzwiowej szafy. Drugie drzwi licząc od ściany, druga półka od dołu. Poinformowała męża. No dobrze, sprawdzę. Odrzekł ponuro. Wprawdzie koszulka bardziej nadawała się do wyrzucenia niż do spania, ale Romek bardzo ją lubił. Matylda modliła się, by pewnego dnia rozpadła się w praniu, bo wstyd było ją suszyć na balkonie na oczach sąsiadów. — Nie ma! — wrócił tak szybko, że spojrzała na niego podejrzliwie. — Jak znajdę, to ją wyrzucę! — ostrzegła go groźnie, ale wstała i poszła do sypialni. Włączyła światło, otworzyła na oścież szafę, a tak dokładnie to drugie skrzydło dwuskrzydłowych drzwi licząc od ściany, sięgnęła ręką na drugą półkę licząc od dołu i wyjęła stamtąd niebieską siatkowaną koszulkę. Kiedyś nie była siatkowana. Przetarcia stanowiły skutek wielu lat użytkowania. Gdybym włączył światło, to sam bym ją znalazł, powiedział Romek z taką urazą, jakby Matylda była boginią prądu, zabraniającą mu używania owego wynalazku ludzkości. Wyrwał koszulkę z rąk żony w obawie, że ta spełni groźbę i pomknął do łazienki, skąd chwilę później rozległ się dźwięk lecącej sprysznica wody. Matylda spojrzała na półkę w nadziei, że znajdzie tam coś innego, co mogłaby w akcie zemsty wyrzucić, ale niestety. Cała reszta rzeczy była w niezłym stanie i nie nadawała się na śmietnik. Nie byłaby jednak sobą, gdyby nie ukarała męża – Wyjęła z jego szuflady część skarpet i wrzuciła je do swojej. Te zaś, które zostały, w dwie minuty pozamieniała tak, by nie tworzyły pary, a wzory kompletnie do siebie nie pasowały. Była pewna, że Roman się nie zorientuje, póki ktoś nie zwróci mu uwagi. Zmrużyła oczy, szybko analizując inne dostępne możliwości dokuczenia irytującemu mężowi. Uśmiechnęła się szeroko do siebie, gdy zabrała z jego szuflady wszystkie bokserki, a w to miejsce włożyła własne. Nosiła zwykłe, czarne, bawełniane, kupowane w wielopakach po dziesięć sztuk, niemal identyczne z męskimi, więc Romek nie zauważy różnicy. Nie od razu uznała, uśmiechając się z satysfakcją. Był wysoki, szczupły, niemal chudy, więc bez kłopotu włoży jej bokserki. Zorientuje się dopiero, gdy zaczną go uwierać, a była pewna, że z oczywistych względów tak się stanie. Pokwizdując cichutko, powróciła do kuchni. W przeświadczeniu dobrze wykonanego małżeńskiego obowiązku ukarania dokuczliwego męża, zaczęła uważnie przeglądać wykonane przez Mareczka zdjęcia. Już pierwsze z nich wyjaśniło jego pomyłkę. Mężczyzna na ekranie laptopa przytulał Renatę Dąbek, zaś na kolejnym ją całował. Niekoniecznie w usta, bo stał odwrócony plecami do fotografującego. Niemniej pochylenie jego głowy i wspinająca się na palce kobieta sugerowały, że nie był to przyjacielski pocałunek w policzek. Kobieta drżała przed nimi z obawy, że odkryli istnienie jej kochanka, a nie obawiała się dociekliwych sąsiadów. Mniej dociekliwi też mogli coś zauważyć, choć nie musieli tego komentować. Niemniej zapytani w sądzie, gdyby ktoś ich powołał na świadków, nie powinni kłamać. Nic by na tym nie zyskiwali, a mogliby stracić całkiem sporo, gdyby ukarano ich za składanie fałszywych zeznań. Czyżby Dąbkowie do tego stopnia nie utrzymywali z nikim kontaktów, że Renata nie obawiała się, iż ktoś doniesie jej mężowi o odwiedzającym ją mężczyźnie? Nie wyglądała na głupią, co nie oznacza, że kobiety nie głupieją z miłości. Mężczyznom też się to zdarza. Podobno. Chociaż Roman jakoś nigdy nie głupiał z miłości do niej, mimo że w początkowym etapie ich znajomości niemal zamierał na jej widok, ale wówczas wyglądała o jakieś dziesięć lat lepiej. Matylda skrzywiła się, oglądając nagrany przez siebie filmik. Zapobiegliwie założyła słuchawki, by mąż nie usłyszał jej żałosnej próby flirtu. Naprawdę zaproponowała temu facetowi seksik? W dodatku chciała mu postawić drinka na litość boską. Jakim cudem w tak krótkim czasie nagadała tyle głupot? Przejrzała nagranie jeszcze raz, tym razem koncentrując się na innych osobach. Obraz w znacznej mierze był niestabilny, wykonywała za dużo wahadłowych ruchów torebką. Mimo to udało jej się przyjrzeć pozostałym bywalcom klubu. Sporo gości wyglądało, jakby wyszli z tego samego sklepu odzieżowego. Szare lub grafitowe marynarki, garnitury, koszule w różnych odcieniach niebieskiego od delikatnie prążkowanych, niebiesko-białych po jednolicie granatowe. Maniuś miał rację. Biurwowa moda. Czy oni wszyscy zajmują podobne stanowiska? Może prezes nosi ciemniejsze garnitury i do tego jaskrawo-różowe krawaty, by się wyróżniać na tle podwładnych? A może wręcz przeciwnie? To kadra kierownicza jest kolorystycznie stonowana a młodzi próbują być widoczni, wkładając kolorowe elementy. Bez znaczenia, uznała. Dąbka w klubie nie było. Niby dlaczego miałby tam być? Zadrwił znajomy głosik. Tonący brzytwy się chwyta, odpowiedziała bezgłośnie, zmieszana własną naiwnością. Bezmyślnością, poprawiła podświadomość. Chyba lepiej wiem, co czuję, zdenerwowała się w duchu. Gdyby świadomość była świadoma wszystkich swoich myśli i emocji, Podświadomość byłaby zbędna. — Zamknij się! — syknęła Matylda. — Nic nie powiedziałem! — obruszył się, stojący nad jej ramieniem Roman. Wzdrygnęła się i nerwowo podskoczyła na krześle. — Masz słuchawki. Niczego nie słyszał, a przecież na tej części filmiku cię nie ma. — Jest tylko twój głos! — szybko podpowiedziała podświadomość. — Nie ma powodu do obaw. — Dzięki! — pomyślała z wdzięcznością. Nie możesz tak się zakradać. Z irytacją zwróciła się do męża. Nie mogę wejść do kuchni we własnym domu? Zdziwił się niepomiernie, poprawiając ogromne okulary na chudym, sterczącym nosie. Możesz, ale nie możesz stawać za mną, straszyć mnie, a do tego oglądać zastrzeżony materiał filmowy. Zarzuciła mu. Przecież tutaj nie ma nic interesującego. Jeszcze bardziej się zdziwił jej wzburzeniem. Nie ma, bo nic nie słyszysz i nie wiesz, że to ja tam byłam i namieszałam. Tylko dla ciebie, oświadczyła wyniośle, po czym szybko dodała ugodowym tonem. Romek, czy ty mi pokazujesz swoje programiki, które robisz dla urzędu? To nie są żadne programiki, oburzył się. I nie, nic ci nie pokazuję, bo to poufne dane. To też są dane poufne. To dlaczego przeglądasz je w domu, a nie w pracy? Zadał nad wyraz trafne pytanie, na które Matylda nie potrafiła odpowiedzieć. A w łeb chcesz? Chciała zapytać, ale nie mogła. Ostatecznie Romek to jej mąż i nie powinna odzywać się do niego jak łobuziak z podwórka. Być może nie są aż tak poufne, oświadczyła z wyższością. Co mogę dla ciebie zrobić? Nic. To co tu robisz? Też nic. Zmrużyła oczy i spojrzała na niego podejrzliwie. Zakradł się tu z ciekawości? Roman i ciekawość? Niemożliwe. Chyba, że sądził, iż otworzyła grę, której nie chce mu pokazać. Tak, zdecydowanie mogło go to ściągnąć do kuchni i sprowokować do podglądania. A może... Monika jest u dziadków? Decyzja o noclegu była spowodowana obietnicą naleśników na śniadanie, ale cokolwiek skłoniło jej dziecko do spędzenia nocy poza domem, sprawiło, że mieli mieszkanie tylko dla siebie. Zawahała się, ale zapytała wprost. — Roman, czy ty masz ochotę na seks? Spojrzał na nią z takim przerażeniem, że z trudem powstrzymała chęć powąchania bluzki, by sprawdzić, czy nie cuchnie odpadami radioaktywnymi. — Ja tylko chciałem kanapkę. — Aha, no to sobie zrób i nie przeszkadzaj mi w pracy. Poleciła surowo, po raz kolejny odtwarzając filmik.